opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Witam serdecznie w podcaście o piwie. Za mikrofonem Mateusz Baniuszewicz. Dzisiaj, tak jak zapowiedziałem tydzień temu, druga część podcastu o piwach Westmale. I tym razem mamy do czynienia z triplem. Triple, czyli Jaśniejsza, mocniejsza wersja piwa, 9,5% alkoholu, czyli już tutaj bardzo dużo go mamy. Etykiety są żółte, wydaje mi się, że wyglądają ładniej niż y, etykiety w wersji Dubel, ale co takie moje subiektywne odczucie, każdemu może podobać się co innego. Butelka, tak samo jak w przypadku Dubla, y, jest to, wydaje mi się, pewien jakiś... Y, jest to... Jest to pewna jakaś odmiana butelki wisi, tak mi się wydaje. Na szyjce jest taki jakby pierścień. Jest ta butelka pogrubiona, ma napis Westmale. Bardzo, bardzo ładnie wygląda, dostojnie. Wyróżnia się na pewno na półce. Szkło, z jakiego będę pił piwo, to ponownie jest to kielich od Chimeya. W przypadku Dubla sprawdził się bardzo dobrze. Mam Mam nadzieję, że w przypadku tripla równie dobrze się sprawdzi. Ostatnio próbowałem piwo z serem żółtym. Zapowiadałem, że, że tripla też z tym serem spróbuję, ale, ale nie. W ogóle początkowo planowałem degustację dwóch piw tego samego dnia. No jednak nic z tego nie wyszło. Minęło minęło parę dni i dopiero teraz sięgam po tripla i wydaje mi się w takim e, no nietypowym towarzystwie ponieważ jako przekąska do piwa nie będzie nic e, co się z taką typowo piwną przekąską kojarzy, czyli żadne sery żadne orzechy, żadne mięsa, tylko dzisiaj mam bardzo dobry domowy sernik e, sernik, który Polany jest lukrem, posypany pomarańczową skórką, no i smakuje obłędnie. No i wydaje mi się, że do tego piwa będzie, jak znalazł także, niepotrzebnie już nie przedłużam, tylko otwieram piwo i mam nadzieję, że moje przypuszczenia co do połączenia słodkiego sernika z piwem, które wydaje mi się, będzie trochę wytrawne, mam nadzieję, że to wypadnie dobrze. Piwo mocno syknęło, mocno nagazowane. W butelce, w szyjce zaczyna się zbierać piana. Tak więc, żeby mi ona przypadkiem nie uciekła, to już biorę się za przelewanie do kielicha. No, myślałem, że trochę więcej mi się uda piwa przelać. Nawet pół butelki nie przelałem, bo wytworzyła się bardzo obfita, biała, gęsta piana która wygląda jak puch. Piwo jest w kolorze złotym, złotosłomkowym, e, w miejscu, gdzie piwo jest szerzej nalane, e, z takimi pomarańczowymi odblaskami. Wygląda zachęcająco, wygląda trochę wiosennie. No, dzisiaj akurat mamy dosyć zimną jesień, a mam nadzieję, że to piwo spowoduje, że, że ta zimna jesień będzie przyjemniejsza.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 Podcast o piwie. Zapach piwa to przede wszystkim alkohol, nie ma się co dziwić. Do tego dużo jasnych, zielonych, żółtych owoców. Do tego dosyć nieźle wyczuwalny drożdżowy aromat. Piwo pachnie minimalnie kwiatowo, bardzo aromatyczne jest. Dosyć wyraźny zapach miodu również jest tutaj wyczuwalny, naprawdę aromatyczna poezja wszystko do siebie bardzo nie pasuje cały zapach zachęca bardzo skutecznie do spróbowania piwa co też niniejszym czynie tak jak się spodziewałem piwo nie jest słodkie piwo jest gorzkawe nawet nawet całkiem wyraźnie gorzkawe czuć pszeniczny słód czuć bardzo wyraźnie drożdże obecne w tym piwie Pomimo tego, że nalewałem ostrożnie, nie wzruszałem osadu na dnie, to mimo wszystko drożdże jak najbardziej w smaku obecne. Obecne są również w całej przestrzeni piwa, ponieważ jest ono mętne. Zakładam, że zmętnienie nie tylko pochodzi od niezupełnego przefiltrowania piwa, ale zapewne też i od drożdży. Smak piwa gorzkawy jest również od alkoholu, nie ma co ukrywać, jest go 9,5%, to wyraźnie czuć, ale w smaku jest to naprawdę dobre piwo, bardzo mocno alkoholowe, tego no, nie da się ukryć, że, że piłem piwa, w których alkohol był lepiej schowany, tutaj w Westmale on jest naprawdę wyczuwalny, rozgrzewa nie tylko w żołądku, ale nawet i w gardle. Mimo wszystko ja uważam, że piwo jest dobre, lepsze nawet niż dubel. Oczywiście ciężko to porównać, ale gdybym miał do wyboru dubla i tripla, wybrałbym tripla. Połączenie piwa z sernikiem wydaje mi się fenomenalnym pomysłem, ponieważ słodkość samego sera jak i lukru fajnie się tutaj balansuje, z tą goryczą, zwłaszcza z tą alkoholową goryczą, a jednocześnie zawartość skórki cytrynowej na tym cieście powoduje, że zostaje podkreślony górnofermentacyjny charakter tego piwa. Ten taki belgijski charakter kwiatowy i naprawdę wszystko to ze sobą idealnie współgra. Jeżeli chodzi o to, czy, czy to piwo degustować przy jakimś serze czy przy jakimś domowym serniku. Dla mnie sernik wygrywa. Jeżeli chcecie mieć na przykład zrobić taką małą degustację dla rodziny po, po na przykład jakimś wspólnym obiedzie, no to na deser podanie sernika i do tego na przykład dużej butelki Westmale. Jak dla mnie świetny pomysł. Nie tylko, żeby przekonać e, innych do picia dobrego belgijskiego piwa, ale po prostu, żeby spędzić miło kilka chwil i wydaje mi się właśnie, że Westmale Triple będzie piwem, które bardzo dobrze się w tej roli sprawdzi. Fajnie pasuje ze słodkimi przystawkami i polecam Wam spróbować, nawet jeżeli Wam to się wydaje trochę dziwne, żeby takie, takie zacne piwo pić w towarzystwie sernika, to naprawdę warto. Dziękuję Wam, że słuchaliście dzisiaj podcastu. Do usłyszenia w kolejnej audycji. No i Was zostawiam, żebyście zastanowili się nad tym, czy przypadkiem nie warto wybrać się do sklepu po Westmale Triple i, i czy przypadkiem nie warto na przykład babci namówić na to, żeby upiekował Waszego ulubionego sernika. A ja sam zostaję z tą resztką piwa, która mi została i z tą resztką sernika, którą jeszcze także mam no i będę się tym delektować i naprawdę możecie mi szczerze zazdrościć, bo jest czego ocena z dzisiejszej degustacji dla mnie jest prosta piwo zasługuje na 8 punktów, tyle samo co dubel, ale wydaje mi się że, że tutaj troszeczkę sobie zostawię rezerwy dla lepszych piw no, zakładam, że niewątpliwie takich spróbuję, jeżeli chodzi o sernik, no to absolutnie 10, no i wspólna degustacja jednego i drugiego daje nam 9 punktów i naprawdę jest to połączenie bliskie doskonałości. Do usłyszenia, za tydzień mówił Mateusz Baniuszewicz, na razie.